Fragmenty małego kościoła odkryto na poznańskim Ostrowie Tumskim w 2009 roku. Znajdują się przy pozostałościach książęcej siedziby Mieszka I. Z badań wynika, że drewniana belka konstrukcji została ścięta około 941 roku. Zatem chrześcijański kościół był jeszcze przed przybyciem czeskiej księżniczki dobrawy i chrztem Mieszka I w 966 roku. Kto modlił się w tej świątyni? Czy fakt jej istnienia miał znaczenie dla młodego władcy? Który na początku swego panowania zrezygnował z obrzędów w tradycji pogańskich przodków. Wybrał miejsce wśród chrześcijańskich krajów Europy. Dziś o chrzcie i jego bezpośrednim dziedzictwie. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor dziejów Polski. Witam pana. Dzień dobry, bardzo dziękuję za kolejne spotkanie. Historia żywa. W 2009 roku wielkie odkrycie na poznańskim Ostrowie Tumskim. Chrześcijańska świątynia jeszcze sprzed. Chrztu. Jak wytłumaczyć istnienie Kościoła? Sprawa odkrycia na Ostrowie Tumskim może pociągać za sobą rozmaite sensacyjne spekulacje, takie jak ta sugestia, zgodnie z którą dynastia piastowska w istocie miałaby się wywodzić nie gdzieś z Kruszwicy, tylko z południa, z Moraw i że stamtąd może przyszła już jakaś tradycja chrześcijańska także, ale myślę, że tego rodzaju spekulacje nie są pewne. Można bowiem zakładać, że takie pojedyncze, bardzo rzadko jeszcze pojawiające się świątynie czy świątynki, bo oczywiście ich skala była nieduża, chrześcijańskie, mogły być związane z dopuszczonym przez pogańskich książąt kultem chrześcijańskim przybywających na ich dwór kupców, ważnych przedstawicieli sąsiednich państw, które były już ochrzczone. Tak funkcjonowały kościoły chrześcijańskie na przykład przez długie dziesięciolecia na terenie choćby księstw ruskich. Ale musiał to być ktoś wyjątkowy, skoro kościółek znajduje się no, niedaleko książęcej siedziby Mieszka. Tak i to jest bardziej kusząca perspektywa. sugeruje, że to chrześcijaństwo, które pojawiało się przed 966 rokiem, być może... W państwie Mieszka było już uplasowane naprawdę blisko centrum władzy, a więc to dojrzewanie do chrztu mogło mieć charakter nie aż tak rewolucyjny, a nieco bardziej ewolucyjny, rozłożony może dwudziestu paru latach rządów samego Mieszka lub jego ojca i młodego Mieszka. Ale zgodzi się pan profesor, że Mieszko bardzo szybko zrezygnował z obrzędów i tradycji pogańskich. Przejął władzę w 960 roku, a kilka lat później zwrócił się do Czech i stamtąd przyjął chrzest. Tak, decyzja była niezwykle energiczna, szybka. No, dokładnie nie możemy określić momentu mięcia władzy przez mieszka. Najczęściej przyjmujemy tę właśnie datę roku 960. Młody książę podejmuje decyzję istotnie zmieniającą wszystko albo prawie wszystko. Dlaczego zwrócił się do Czech? Przesłanki polityczne wydają się dość jasne. Małżeństwo z księżniczką czeską po pierwsze podnosiło autorytet, prestiż samego władcy, do tej pory no nieuznawanego szerzej na forum europejskim. Przypomnijmy, że Czechy były krajem ochrzczonym i obecnym już w polityce wschodnioeuropejskiej. W tym sensie małżeństwo z córką Bolesława Srogiego, księcia praskiego, było niewątpliwie jakimś awansem dla Mieszka. Z drugiej strony rozbijało, występujący już wcześniej, a bardzo śmiertelnie wręcz niebezpieczny dla kraju Mieszka, sojusz między Bolesławem Srogim a bezpośrednimi zachodnimi i północnymi sąsiadami kraju Mieszka, poganami, Słowianami Połapskimi, z którymi Bolesław Srogi już wcześniej osaczał, zagrażał państwu Mieszka. Ślub z Dobrawą rozbijał ten bardzo niebezpieczny dla w kraju mieszka sojusz, no i co najważniejsze, otwierał perspektywę chrztu, który przychodzi nie ze strony szykującego się do ekspansji kościoła saskiego, saskich książąt, którzy tworzyli tak zwaną Marchię Wschodnią Królestwa Niemieckiego i którzy zabiegali o utworzenie specjalnego biskupstwa, biskupstwa w Magdeburgu, które rzeczywiście wkrótce powstanie, kilka lat po chrzcie Polski, po to właśnie, żeby włączać kolejne ziemie na wschód od Królestwa Niemieckiego pod kontrolę owego magdeburskiego ośrodka władzy, nie tylko duchownej, ale i politycznej Królestwa Niemieckiego. Mieszko szczęśliwie uniknął takiego połączenia chrztu z zależnością od, no, bez porównania, silniejszego, potężniejszego zwierzchnictwa Królestwa Niemieckiego. Anonim, tak zwany GAL. Mieszko, objąwszy księstwo, był pogrążony w błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej, bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nieprzyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzucił zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani Owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie, zaznajmiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, Wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki kościoła. Gdyby podróże w czasie były możliwe, czy możemy przenieść się do tego momentu chrztu? Prawdopodobnie to było Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. No właśnie, gdzie? W Pradze w siedzibie Teścia? Czy w Ratyzbonie w siedzibie biskupstwa dla Pragi? Czy w Poznaniu na Ostrowie Tumskim być może? Czy w Gnieźnie? No, kto chrześcijanie? No właśnie. Tak. Każda z tych możliwości nie jest wciąż wykluczona. Najbardziej prawdopodobną kandydaturą w tej chwili wydaje się jednak Poznań lub Ostrów Lednicki. poznać ze względu właśnie na te ślady chrześcijańskiej świątyni sprzed 1966 roku i ze względu na stołeczny charakter tego grodu, potwierdzony także przez odkrycia z ostatniej dekady XX wieku zespołu historyków sztuki i archeologów z Krakowa z profesor Klementyną Żurowską na czele. Którzy no właśnie na tym obszarze lokowali to historyczne centrum państwa Mieszka. Drugi zespół odkryć wiążący się właśnie z Ostrowem Lednickim. Czyli największa z pięciu wysp jeziora Lednickiego. Tam z kolei pokazuje istnienie palacjum książęcego, czyli siedziby wystawnej zbudowanej specjalnie dla Mieszka i prawdopodobnie mającego charakter chrzcielnicy, w której mogli zanurzać się nowi przyjmujący wiarę w Chrystusa. Taki właśnie zespół kościelny, maleńki, ale jednak służący specjalnie temu celowi, obok palacjum na Ostrowie Lednickim, ulokowany. A więc mamy dwie najbardziej prawdopodobne możliwości ulokowania miejsca chrztu. Mniej prawdopodobne nieco jest gniezno, nie mamy tutaj tak wyraźnych śladów, choć oczywiście wiemy, że do Gniezna niedługo później będą przekazane doczesne szczątki świętego Wojciecha, więc musiała tam już być świątynia przed końcem X wieku, być może zbudowana już przez Mieszka, a może przez jego syna Bolesława Chrobrego. No i wreszcie te dwa poza samym władztwem mieszka ulokowane ewentualne miejsca chrztu, a więc Praga. Gdzie nie było biskupstwa, przypomnijmy, biskupstwo Czesi uzyskają dopiero w 973 roku, a zatem w Pradze mogli czcić ewentualnie mieszka księża z otoczenia Bolesława Srogiego, być może także przybyły specjalnie na taką okazję do Pragi biskup Ratyzbony, której Praga podlegała. No albo wreszcie w samej Ratyzbonie mogła być także ta uroczystość odprawiona, choć to wydaje się stosunkowo najmniej prawdopodobne. W Ratyzbonie, gdzie biskupem był wtedy Michał i kult nabożeństwo do Michała Archanioła, do patrona biskupa, który był zwierzchnikiem miejsca, z którego przyszło do Polski do Mieszka Chrześcijaństwo bardzo szybko się rozwija. Mamy tego świadectwo w pięknych pieśniach, które dochodzą do nas już z początku XI wieku, sławiące właśnie świętego, najważniejszego z Archaniołów, Michała. Panie profesorze, nie mamy wątpliwości, że to był 14 kwietnia, że to była Wielka Sobota? No niestety to jest tylko nasz domysł, dlatego że sama data roku 966 nie jest w 100% pewna. Możemy się tylko powołać tutaj na zapis rocznika kapitulnego krakowskiego, który znamy z odpisu z początku XIII wieku, a który oryginalnie był stworzony blisko bardzo samego chrztu, w tym sensie mógł być wiarygodny, gdzie ta data, 966 rok jest przypisana chrztowi Mieszka. Późniejsza nieco tradycja mistrza Jana Długosza, z XV wieku przydaje inną datę roku 965, rok wcześniejszą. To mógł być również rok 965, choć ogromna większość historyków raczej uznaje rok 966. Natomiast data dzienna jest tylko i wyłącznie domysłem. Święta związanego z Wielkanocą, z najważniejszym momentem w kalendarzu chrześcijańskim, które mogło być w oczywisty sposób szczególnie dogodną Datą dla uroczystości tak podniosłej jak chrzest władcy Niemniej część historyków uważa, że mogło to być także inne wielkie święto w kalendarzu chrześcijańskim A mianowicie zielone świątki, a więc mógł to być również czerwiec roku 966, a może 965 Pozostajemy tutaj w sferze miłych spekulacji a co by było, gdyby Mieszko jednak nie przyjął chrztu od Bolesława Srogiego, nie zwrócił się do władcy Czech? No cóż, było kilka innych możliwości. Przede wszystkim można było zaczekać, aż przyjdą misjonarze z Królestwa Niemieckiego. Tego właśnie Mieszko uniknął, kierując uwagę ku Pradze, i tutaj Geniusz połączony pewnie z, ze szczególnie korzystnym splotem przypadków. Geniusz mieszka, sprawił, że już w 968 roku państwo mieszka, ma swoje biskupstwo. Biskupstwo oczywiście w Poznaniu. Tak, i pięć lat wcześniej niż Czechy, choć Czechy są już od dawna odochrzczone i zabiegają od dawna o biskupstwo, a wciąż jeszcze go nie uzyskały. Czy to prawda, że pomogła mu dobrawa, że to jej umiejętności dyplomatyczne? doprowadziły do założenia biskupstwa? To jest możliwe, jeśli nie bezpośrednio dobrawa, to być może jej siostra, która była mniszką w jednym z ważnych klasztorów. Ale oczywiście wynikało to także ze splotu okoliczności politycznych. To był moment, mówię o 968 roku, kiedy zostaje wyznaczony dla Polski niezależny od nikogo poza papieżem biskup misyjny Jordan, to był akurat moment, kiedy Mieszko znajdował się w wyśmienitych stosunkach z cesarzem, Ottonem, po niezwykłym triumfie Mieszka w 967 roku, kiedy pobił tego samego Wichmana, wichrzyciela saskiego, który kilka lat wcześniej przecież zadał dotkliwą klęskę Mieszkowi. W 967 Mieszko go pobił, Wichman zginął w walce, a Mieszko w bardzo rycerskim geście, Odesłał symbol tego krewniaka cesarskiej rodziny, miecz do cesarza Ottona I, co ten docenił. Mieszko zostaje opisany przez niemieckiego kronikarza, saskiego kronikarza, jako przyjaciel cesarza. A więc pokonał jednego z ważnych saskich rycerzy, buntownika przeciwko cesarzowi. I korzystając właśnie z tej przyjaźni, zyskuje zgodę cesarza, na tworzenie tego specjalnego biskupstwa dla Polski. Pamiętajmy, że w tym momencie papiestwo jest bardzo mocno uzależnione od silnego bardzo władcy, jakim był Otton I i bez zgody Ottona I nie byłoby to możliwe. Mieszkowi się to udało i Polska dzięki temu ma już w 968 roku, zaledwie dwa lata po chrzcie, swoje biskupstwo. Czechy mogły nam zazdrościć. Historia Żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki. Słuchają Państwo audycji Historia Żywa. Dziś o Chrzcie i jego bezpośrednim dziedzictwie, czy była inna droga do tej chrześcijańskiej Europy? Czy bez chrztu mieszka tej drogi odbyć nie mógł? No cóż, do chrześcijańskiej Europy inaczej wejść jak przez chrzest się nie dało. Można było oczywiście pozostawać w Europie pogańskiej, ale ta historia dobiegała końca w X stuleciu. To jest przecież czas, kiedy chrzest przyjmują kolejne państwa we wschodniej Europie powstające albo istniejące już od pewnego czasu po Czechach, to są Węgry, przecież niezwykle ważne, silne państwo. 22 lata po Mieszku, chrzest dla Rusi przyjmuje Włodzimierz Wielki. To jest także czas chrztów władców Skandynawii. Większa część Europy Wschodniej przyjmuje wtedy chrzest. Pogaństwa starej duchowości bronią nieliczne plemiona, te Słowian Połapskich, położone między państwem Mieszka, a królestwem niemieckim bronią Prusowie, i Jaćwingowie. Ci drudzy będą to robili długo jeszcze, w XII-XIII wieku, ale tak jak Słowianie połapscy, Prusowie i Jaćwingowie znikną po prostu z kart historii wymazani. Możemy nad tym ubolewać, płakać, możemy nawet oskarżać naszych przodków o współudział w tym wymazywaniu, ale tak było. Po prostu pogańskie plemiona Ustępowały przed siłą nie tylko miecza, ale kultury lepszej organizacji chrześcijańskiej Europy. Czy Mieszko przyjmując chrzest od Czech uniknął konfrontacji, uniknął miecza, gdyby tego nie zrobił polałaby się krew? Wariant z mieczem mógł być prawdopodobny? Oczywiście państwo Mieszka mogłoby trwać, może mogłoby się nawet umocnić na tyle, że przetrwałoby do wieku XI, może do wieku XII, ale z całą pewnością to możemy powiedzieć niemal w sposób dający się udowodnić. Państwo Mieszka nie przeżyłoby tak błyskotliwego rozwoju terytorialnego i tak szybkiego awansu organizacyjnego, gdyby nie ten chrzest. A czy w ogóle byłaby Polska, gdyby Mieszko nie przyjął chrześcijaństwa? No nie byłoby jej w tym kształcie, w którym Polskę znamy i z którym ją kojarzymy, terytorialnym i duchowym. Mieszko w momencie chrztu dysponuje państwem, które obejmuje, no powiedzmy dzisiejszą Wielkopolskę, może jakiś zachodni skrawek Mazowsza i Pomorza, nic więcej. Natomiast dzięki chrztowi i dzięki zmianom na tronie cesarskim, po krótkotrwałym panowaniu Ottona II, następuje regencja cesarzowej Teofano i maleńki Otton III, no nie może w pełni realizować swojej władzy zwierzchności nad Europą chrześcijańską, wtedy Bolesław Srogi książę czeski buntuje się przeciwko Niemcom, Mieszko też przez chwilę, ale bardzo szybko wraca do sojuszu z matką Ottona III, cesarzową Teofano i dzięki temu może wystąpić przeciwko swojemu byłemu teściowi. Mówię byłemu, bo już w międzyczasie niestety dobrawa zeszła z tego świata. A Mieszko wybrał sobie drugą żonę, niemiecką czy saską księżniczkę. Odę. Tak. I w tej nowej konfiguracji Mieszko mógł wystąpić przeciwko Czechom w oparciu o Niemcy i uzyskać od Czech śląski i Małopolskę. A więc no, te dwie dzielnice, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiaj Polski, to ogromny sukces, podobnie jak wyprawa na Pomorze, już podjęta przez Mieszka, przeciwko Wolinianom. Realizowana pozwoliła poszerzyć panowanie państwa mieszka także na północ, znów w oparciu o tę misję chrześcijańską przeciwko pogańskim pomorzanom. Kiedy Mieszko przyjmował chrzest z rąk Bolesława Srogiego, czy w Czechach chrześcijaństwo było religią elit? Sądzę, że można tak powiedzieć, że we wszystkich krajach, w których przyjmowano chrześcijaństwo w wieku X, było ono na początku tylko i wyłącznie religią elit, bo przesączenie, jeżeli można powiedzieć, obyczajowości chrześcijańskiej, duchowości chrześcijańskiej do szerszych ręków ludności musiało zabierać Wiele dziesiątków lat, pokolenia, a czasem nawet wieki. Potrzebowało po prostu zorganizowania sieci kościelnych parafii, systemu nauczania zasad chrześcijaństwa, praw wiary, podstawowych obowiązków chrześcijanina, takich jak przystępowanie do mszy świętej, przynajmniej raz do roku do sakramentu komunii czy także obyczaje dotyczące postu, wstrzemięźliwości seksualnej poza małżeństwem sakramentalnym. Te wszystkie obyczaje były na pewno nie bez oporów przyjmowane i nie od razu i nie przez wszystkich. Ta sieć parafialnego, systematycznego oddziaływania, na ludność rozwija się po stu, stu kilkudziesięciu latach. W przypadku Polski to jest dopiero xii trzynasty wiek, a więc i w Czechach w wieku dziesiątym nie ma mowy o tym, ażeby przeciętny mieszkaniec kraju Bojemo, jak to opisywał Ibrahim ibn Jakub, czy Karako, czyli Bohemi Czech i Krakowa, i Farago, czyli Pragi, żeby wszyscy byli chrześcijanami. Nie, większość na pewno żyła jak poganie wciąż jeszcze. A skoro wspomniał pan o Krakowie, to w Krakowie kiedy przyjęto chrzest? Na ten temat są dane źródłowe. Mówię tutaj oczywiście o żywocie świętego Metodego o przyjęciu pod przymusem przez potężnego księcia Wiślan, gdzieś w końcu już IX wieku, chrztu przez tego księcia, zmuszonego do tego przez władców Wielkich Moraw. Ale to chrześcijaństwo, no, możemy tak nieładnie powiedzieć, nie przyjęło się na terenie Małopolski. Później oczywiście Małopolska znajduje się znów pod wpływami z południa, z Czech, ale nie wiadomo nic o trwałości chrześcijańskiego oddziaływania z Czech, skoro w samej Pradze, jak już mówiliśmy, te obyczaje pogańskie trwają na pewno jeszcze do końca X wieku, to tym bardziej na dalekiej peryferii czeskiego władztwa, czyli w Krakowie, nie mogło chrześcijaństwo przyjąć się dostatecznie głęboko. I śladem takim wyraźnym przyjęcia chrześcijaństwa są dopiero pochówki. A mianowicie grzebanie całych ciał, a nie palenie ich, chowanie gdzieś po dziuplach tych szczątków, tak jak to było w obyczajowości pogańskiej. Pochówki ziemne upowszechniają się, mamy ich ślady archeologiczne dopiero od końca X. Wieku. Kraków został włączony do państwa Mieszka najprawdopodobniej w roku 979, może już po śmierci Dąbrówki, a na pewno w 986 roku w tej zwycięskiej dla Mieszka wojnie przeciwko Czechom. I zapewne wtedy także lokowane są tam pływy kościoła, który kontroluje, który organizuje biskup misyjny, najpierw Jordan, jego następca, Unger. Mówiliśmy już o tym, że Mieszko przyjmując chrzest na pewno brał pod uwagę uwarunkowania polityczne, kulturowe. Ale czy zastanawiał się, co przynosi chrzest osobiście jemu? Czy myślał o tym, że to jest wybór wiary na oczekiwaną wieczność? Czy możemy w duszę Mieszka się zagłębić? Tu lepiej sięgnąć do dzieł pisarzy, którzy są bardziej obdarzeni wyobraźnią literacką, potrafiącą sięgnąć głębiej w duszę ludzi sprzed wieków, tak jak Teodor Parnicki, czy w swoim monumentalnym dziele o Bolesławie Chrobrym Gołubiew, by wspomnieć tych najznakomitszych pisarzy, którzy w XX wieku zajmowali się tą tematyką. Myślę, że musiało chrześcijaństwo oddziaływać tą wizją, którą przynosili mnisi, którą przynosili misjonarze, gotowi do własnego poświęcenia, jak święty Wojciech. Ten człowiek imponował naprawdę każdemu, z kim się zetknął, czy to był cesarz, czy to był papież. Tacy misjonarze robili wrażenie właśnie swoją duchową energią, przekonaniem, że Chrystus zostawił wzór, którego naśladowanie jest największym zaszczytem, największą możliwą karierą dla człowieka, jeśli można tak powiedzieć. I że w dodatku ta kariera Trwa dalej, nie kończy się wraz z momentem śmierci, ale rozwija się duchowo poza grobem. Jej widzialnym śladem są te świątynie. Mieszko niewątpliwie widział te świątynie gdzie indziej, w Kwedlinburgu, ulubionej siedzibie cesarza Ottona I, gdzie do dzisiaj ta wspaniała świątynia na wzgórzu pokazuje jak mogła ona imponować księciu poleńskiego księstwa. Czy w Pradze. A więc te widzialne aspekty chrześcijaństwa także mogły trafiać do wyobraźni nawracanych władców pogańskich, niemniej od przykładu duchowego samych gorliwych misjonarzy, takich jak właśnie wspomniany święty Wojciech, czy później jego naśladowca Brunon z Kwerfurtu. Jest 24 czerwca 972 roku. Mieszko zwycięża z Chodonem, z Margrabią Marchi Wschodniej pod Cedynią. No, od dawna jest już przyjacielem cesarza Ottona I i jego pozycja w chrześcijańskiej Europie staje się mocna. Jakie to ma znaczenie dla chrześcijańskiej Polski? gdyby nie to, że Mieszko był już ochrzczonym księciem, tytułowanym już wcześniej jako przyjaciel cesarza, to niewątpliwie bezpośrednie starcie tym razem już nie z banitą żadnym, nie z żadnym buntownikiem przeciwko władzy cesarskiej, ale z przedstawicielem tej władzy, księciem potężnej marchi wschodniej, Chodonem, poniekąd reprezentującym cesarza na tych wschodnich kresach królestwa niemieckiego, skończyłoby się dla Mieszka na pewno źle, to znaczy wielką wyprawą nie tylko polityczną, ale i krzyżową przeciwko jego państwu. Tymczasem Mieszko starł się jako prawowity obrońca chrześcijańskiej już ziemi, chrześcijańskiego państwa przeciwko najazdowi sąsiada. Też chrześcijańskiego, ale sąsiada, który nie miał żadnego prawa już duchowego, by państwo mieszka podbijać. I dlatego to wspaniałe zwycięstwo, nie pierwsze, ale drugie w historii mieszkowego oręża, bo pamiętajmy wcześniejszą, także znaną z dzienną datą bitwę z 967 roku z września z Wichmanem. To drugie zwycięstwo przeciwko Chodonowi pod Cedynią, w którym zadał klęskę i jego brat, który pokierował sprytnym manewrem udającym ucieczkę, wprowadzającym faktycznie w pułapkę wojska niemieckich rycerzy. Otóż to zwycięstwo zakończyło się ugodą w Kwedlinburgu właśnie zawartą na zjeździe u starego już bliskiego śmierci cesarza Ottona I, któremu po prostu zależało, żeby nie zrazić sobie Mieszka, żeby Mieszko nie buntował się przeciwko władzy jego następcy. I w ten sposób Mieszko utwierdza rzeczywiście swój autorytet, a przy okazji, ponieważ no jednak doszło do konfliktu Mieszka z księciem Saskim, Mieszko wysyła w roli zakładnika czy gościa na dwór cesarski swojego syna Bolesława Chrobrego i to także będzie miało ogromne znaczenie na przyszłość zapewne, bo oswaja tego młodego chłopca wtedy 6-7 mówię o Bolesławie później nazwanym Chrobrym, z językiem niemieckim i z obyczajowością tego centrum Europy ówczesnej chrześcijańskiej i podnoszącego perspektywę polityczną młodego chłopca, który nie wiemy dokładnie ile miesięcy czy lat został przy dworze cesarskim. Jako w najgorszym razie można użyć tego słowa zakładnik. No zakładnik, może nie więzień, ale ojciec bał się o syna, ponieważ posłał kosmyk jego włosów do papieża z prośbą o Opiekę. Czy to był zręczny zabieg dyplomatyczny? O, na pewno. Odwołanie do papieża było bardzo dobrym sposobem zabezpieczenia losu syna. Choć niewystarczającym z pewnością, bo papieże byli w końcu X wieku bardzo mocno zależni od cesarstwa. Nie mieli jeszcze tej niezależności, jaką wywalczy dla nich ostatecznie Grzegorz VII w XI wieku W konfrontacji z cesarstwem W konfrontacji z królami niemieckimi Ale niemniej autorytet biskupa Rzymu Papieża był na tyle duży Iż stanowił na swego rodzaju Reasekurację dla księcia Mieszka co do losów jego syna Pamiętajmy też, że papież Wcześniejszy papież, ten, który wysyłał biskupa Jordana do Poznania, wraz z biskupem przekazał szczególny dar, piękny dar, który do dzisiaj spoczywa w skarbcu metropolitalnym w Poznaniu. Miecz Świętego Piotra, którego własność przypisywana jest świętemu Piotrowi broniącemu Chrystusa w ogrodzie oliwnym. Nie wiemy na pewno, czy to ten miecz rzeczywiście, choć wiemy dzięki badaniom metaloznawczym. Iż jest to istotnie miecz typu syryjskiego pochodzący z I wieku po Chrystusie A więc no, rzeczywiście z tamtej epoki i z tamtego obszaru się wywodzący A dla nas jest to świadectwo właśnie owych szczególnych więzi między Gniezdem, Poznaniem a Rzymem Stary cesarz Otto pierwszy zabiegał o dobre relacje z Mieszkiem Jednak germańskie elity cesarstwa okazywały nawróconym Słowianom pogardę Kronikarz Titmar pisał, że Mieszko nie odważył się wejść do domu w Kożuchu, gdy w środku był Chodon. No cóż, Titmar, który jest bardzo rzeczowym na ogół i wiarygodnym kronikarzem, no tutaj mówi z perspektywy no niezwykle zaangażowanej osobiście. Pamiętajmy, jego ojciec zginął w bitwie pod Cedynią, zginął zabity przez wojów Mieszka. Nie wszyscy przedstawiciele elit germańskich tego rodzaju stanowisko zajmowali, czego świadectwem jest choćby wspominany już przeze mnie Brunon z Kwerfurtu, który będzie bronił państwa już syna mieszkowego, Bolesława Chrobrego, przed najazdami następnego cesarza Henryka II na początku XI wieku upominając cesarza, by ten nie najeżdżał chrześcijańskiego państwa Słowian ale rzeczywiście, zwłaszcza wśród Sasów czyli bezpośrednich sąsiadów państw słowiańskich na pewno występowały takie postawy no, w wyższości pewnej buty, arogancji poczucia starszeństwa w tej hierarchii chrześcijańskiej Europy które odnotowuje nie tylko ale choćby ówcześni kronikarze czescy, mówiąc o innata germanika superbia, czyli o takiej przyrodzonej pysze niemieckiej, musieli widocznie Słowianie odczuwać tego rodzaju pychę ze strony swoich niemieckich sąsiadów okazywaną. Mieszko dość sprawnie poruszał się po labiryncie polsko-niemieckich stosunków. Raz wspierał cesarza Ottona II, raz przeciwko niemu występował. Czy rzeczywiście można uznać jego działania dyplomatyczne za bardzo przemyślane, za taki majstersztyk młodej dyplomacji polskiej? Wydaje mi się, że zasługuje na tak właśnie pochlebne określenia Mieszko ze względu na dwa przynajmniej posunięcia po chrzcie datowane. A więc wspomnianą już w naszej rozmowie decyzję o zmianie frontu po śmierci Odtona drugiego. to dzięki właśnie sojuszowi z Królestwem Niemieckim Polska uzyskała Śląsk od Czech. I drugie posunięcie bardziej powiedziałbym mistrzowskie i dalekowzroczne, to oddanie pod opiekę biskupowi Rzymu, czyli papieżowi, całego państwa w momencie, kiedy Mieszko już powoli żegnał się z tym światem, kiedy zdawał sobie sprawę, że zbliża się jego czas i chciał zapewnić dziedziczenie swoim potomkom. Znów ten aspekt reasekuracji. Przyjaźń z cesarzem. Piękna rzecz, ale warto mieć jeszcze oparcie dla stabilności swojego państwa, dla jego granic, dla jego pozycji w chrześcijańskiej Europie. Oparcie o drugi, rozwijający się stopniowo autorytet, autorytet duchowy papiestwa. To jest właśnie akt znany nam pod nazwą pochodzącą od pierwszych słów, Dagome Judex. Akt, który znamy z odpisu z XI wieku, ale więc kilkadziesiąt lat późniejszego. Nazywany jest też testamentem Mieszka. Tak, a jest dla nas szczególnie ciekawy, bo opisuje granice tego państwa. Zwłaszcza na wschodzie. Choć oczywiście tutaj nieprecyzyjnie je określa, po prostu mówi, że to państwo graniczyło z Rusią. Gdzie dokładnie tego nie wiemy, na ten temat spierają się historycy, bo z kolei z kronik ruskich wiemy, że w 981 roku ruski wielki książę Włodzimierz zajął grody Lachów, Przemyś, Czerwień. Ale grody Lachów niekoniecznie znaczy, że te grody znajdowały się pod kontrolą państwa mieszkowego. Mieszkali tam Lachowie, czyli jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli Polacy. Ale być może te tereny wciąż jeszcze były wtedy pod kontrolą czeską. Ale niewątpliwie państwo mieszka z Rusią już graniczyło. Na północy obejmowało już dostęp do Bałtyku po walkach z Bolinianami. No i na południu ciągnie się ono wzdłuż, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zachodnich granic współczesnej Polski, aż do tajemniczego miasta Alemure, które być może oznacza Ołomuniec w dzisiejszych Morawach. W każdym razie sięga do, do Karpat. To są już granice bardzo bliskie dzisiejszym granicom Polski, a nazwa tego państwa Wciąż jeszcze nie brzmi Polska. Ono się nazywa Schinesge, jak zapisuje to ów dokument, co zapewne jest zniekształconą formą państwo gnieźnieńskie. No gdybyśmy dzisiaj prałata jakiegoś rzymskiego zapytali, żeby wymówił słowo gnieźnieńskie, to prawdopodobnie usłyszelibyśmy by coś podobnego mhm. właśnie do owego schinezg. Wciąż jeszcze nie jest to Polska. Polską stanie się to państwo dopiero w roku tysięcznym, kiedy tak. Nazwie je Brunon z Kwerfurtu w żywocie świętego Wojciecha. Po opanowaniu Śląska i Małopolski Mieszko był już starym władcą. Panował około 30 lat, a wspomniany już wcześniej kronikarz Titmar zapisał datę śmierci władcy dość dokładnie. To było 25 maja 992 roku, ale jednak nie wiemy gdzie pochowano Mieszka. Możemy się domyślać, że był to Poznań, główna siedziba książęca. Niestety, jak już wspomniałem, splądrowana niecałe 40 lat później przez potężny najazd czeski. Splądrowana do tego stopnia, że właśnie nie jesteśmy w stanie odnaleźć grobów ani Mieszka, ani Bolesława Chrobrego, ani Mieszka II, a więc pierwszych trzech historycznych władców tego państwa. I spieramy się, gdzie spoczęły ich szczątki Najprawdopodobniej jednak był to Poznań Natomiast niezwykle ważne jest to, że znamy dokładną datę śmierci Pod tym względem Titmar jest absolutnie wiarygodnym świadkiem Żył w tym czasie, kiedy umierał Mieszko Mieszko był dla niego ważną postacią, nie całkiem negatywną Znacznie surowiej wypowiadać się będzie Titmar na temat Bolesława Chrobrego A więc nie miał żadnego powodu, żeby kłamać czy przeinaczyć datę śmierci Mieszka I jest to okazja, by pamiętać o nim 25 maja, by, tak jak robi to na przykład moja znakomita koleżanka mediewistka, na Uniwersytecie Jagiellońskim profesor Anna Waśko modlić się stale za duszę świętej pamięci mieszka, któremu tak wiele, więcej niż jakiemukolwiek innemu władcy Polski zawdzięczamy, bo od niego wszystko się zaczęło. I zbudował wspólnotę, i o tej wspólnocie zbudowanej przez Chrzest będziemy mówić podczas następnego spotkania. Zapraszamy, panie profesorze. Już cieszę się na te rozmowy.